Jest takim zwyczajem, to dla tych, którzy chcą ogniska zakładać, że przygotowujemy jakiś temat, jakieś opracowanie. No tak na 20 minut, choć mi się nigdy nie udaje zmieścić w czasie, też mi możecie czas pokazywać. Ci, którzy byli w czerwcu na spotkaniu pamiętają, że wtedy mówiłam o odwadze w dawaniu świadectwa, o odwadze przeciwstawiania się złu. I to, o czym dzisiaj powiem, także wymaga odwagi. Ja zdaję sobie sprawę, że przychodzicie tutaj na różnych etapach rozwoju, że to, o czym powiem, to jeszcze jakaś przyszłość dla Was. Ja już parę razy mówiłam, ale i powtórzę, bo są i nowe osoby, i te, które chcą ogniska założyć, że w Sycharze jakoś to się tak dzieje, że przechodzimy trzy takie główne etapy. Przychodzimy tutaj zdeptani, zapłakani, yy, skoncentrowani na swojej sytuacji, na swoim problemie i wtedy jest czas, żeby nam pomagać, czerpiemy ze wspólnoty, spotykamy ludzi, słuchamy świadectw innych. W drugim etapie, przepraszam, że ja tak sformalizowałam to w etapie, ale to się tak mniej więcej dzieje. Później napełniamy się tą siłą i mocą i Pan Bóg nas obserwuje i widzi, o ten już ma siłę wtedy nam podsyła te osoby, którym my możemy pomóc prawda? jakby odwdzięczając się za pomoc którą uzyskujemy cały czas we wspólnocie a później przychodzi, przychodzi taki etap że my już jesteśmy silni przerabiamy różne kroki, nawracamy się pomagamy innym i wtedy widzimy że ta wspólnota jest tak specyficzną wspólnotą w dzisiejszych czasach, taką wyspecjalizowaną, że jej powołaniem jest nie tylko pomaganie sobie nawzajem, osoba o sobie, ale że też mamy taką misję wyjścia na zewnątrz. Właśnie a propos tego, co tu Daniel podkreślił, o czym mówimy, w związku z plagą rozwodów, z się mentalnością rozwodową. I to jest ten trzeci etap, który wymaga odwagi. To jest wyjście na zewnątrz, mówienie o swoich przekonaniach, ale i coś więcej. Odwaga w sprzeciwianiu się temu, co ten świat oferuje, co nam w takiej sytuacji oferuje świat. Kto z nas nie słyszał w sytuacji rozwodu? Daj sobie spokój, jesteś młoda, młody, znajdź sobie kogoś nowego. Daj spokój, no, nie płacz za tym, będzie ci lżej. Przecież to jest jawne zachęcanie i szerzenie tej mentalności rozwodowej, prawda? To, o czym dzisiaj chciałam powiedzieć, bardzo mnie tak zwanym przypadkiem rzuciło mi się w oczy w książeczce do nabożeństwa. To jest rzecz, o której niewiele się mówi, w katechizmie Kościoła nie znalazłam nazwanej rzeczy po imieniu i tak jak księża mówią, rzadko ludzie się z tego spowiadają. Mianowicie grzechy cudze, które ja poznałam pod nazwą grzechy wspólne i według mnie ta nazwa grzechy wspólne jest o wiele bardziej adekwatna. Grzechy cudze najczęściej spotykamy, natomiast w książeczce do nabożeństwa, które mój syn z okazji pierwszej komunii niedawno dostał, występują jako grzechy przeciw miłości bliźniego. Jest ich aż dziewięć. Zobaczcie, więcej niż grzechów głównych. Ja je teraz powolutku przeczytam, a wy wczytujcie sobie i zaczynajcie o nich myśleć. Będziemy je omawiać mniej więcej. Grzechy cudze, wspólne, przeciw miłości bliźniego. Namawiać do grzechu, grzech nakazywać, na grzech drugich pozwalać, innych do grzechu pobudzać, grzech drugich pochwalać, na grzech drugich milczeć, grzechu nie karać, do grzechu pomagać, grzechu innych bronić. Ja je jeszcze raz w trakcie przeczytam, bo no, mnie po prostu wyrwały z butów. I rzeczywiście księża mówią, że mało kto się spowiada z takich grzechów, że one są nieuświadomione. Oczywiście możemy je odnosić do wielu dziedzin życia, do nieczystości, do nałogów. Nie wiem do sprzedaży pornografii przez osoby wierzące, prawda? do handlu bronią, do przyzwalania lub niereagowania na aborcje, do niereagowania na złe zachowanie na przykład naszych dzieci, prawda? niereagowanie na sytuacje, w których są osoby nam znane. Oczywiście na potrzeby Sycharu i w pierwszej kolejności skojarzyło mi się to ze sprawą rozwodów, rozpadu małżeństw, życia w cudzołóstwie, drugich związków. Co mówi nasza broszurka, Sycharu? Miłość nigdy nie pomaga w złym. A przecież pomaganie w grzechu jest jednym z tych grzechów. Nigdy nie proponuje rozwodu. Rozwód cywilny jako grzech zgorszenia nie, niezależnie od motywacji rozwodzących się sprzyja pladze rozwodów. Dlatego osoby dopuszczające rozwód ponoszą współodpowiedzialność za rozprzestrzeniające się zło. Słuchajcie, właśnie te grzechy cudze wspólne sprowadzają się do naszej reakcji na cudzy grzech. I te cudze grzechy mogą nas, nas wciągnąć. Niejednoznaczność, połowiczność, niezdecydowanie to idealne środowisko dla działania złego ducha. Nasza wiara domaga się przejrzystości. Może spotkaliście się z takimi stwierdzeniami. Do zwycięstwa zła, do rozprzestrzeniania się zła wystarczy, że osoby dobre nic nie robią. Bo yy, my, nie rozwijając się w naszej wierze, w której wzrastamy, uwsteczniamy się. Nie ma czegoś takiego jak zatrzymanie się w rozwoju. Zatrzymanie się w rozwoju jest regresem. To jest jakby krok dalej. Zauważyć te grzechy wspólne, czyli tą całą mentalność rozwodową, która wokół nas jest, od naszych współmałżonków poczynając. Przecież my mamy na co dzień. My nie musimy badań socjologicznych prowadzić, bo mamy obiekty badawcze, sami nie jesteśmy w naszych domach. Kto z nas nie ma znajomych, którzy się rozwiedli? Kto z nas nie ma znajomych, o których wiemy niestety, że zdradzają swoich współmałżonków? Kto z nas nie wie o osobach, które żyją w drugich związkach niesakramentalnych? Przecież każdy z nas to ma. Jak my na to reagujemy? W większości milczymy, bo właśnie reakcja na to to jest wymaga tej odwagi. Bo wiecie, chrześcijanie jakby nie są z tego świata, muszą być przygotowani, że będą ich ludzie oceniać jak wariatów. Zobaczcie, jeśli coś się staje powszechne w tym świecie, ludzie łatwo to przyklepują, że to jest normalne. Dlatego ja, jak no, wychodzi na to, że jestem po rozwodzie, ja od razu dodaję, ale ja się nigdy na ten rozwód nie godziłam. A ludzie tak rzucają. Dlaczego się nie godziłaś? A dlaczego się miałam godzić? Słuchajcie, wystarczy, oczywiście my od razu nie ponawracamy tych osób, prawda? Ale wystarczy wzbudzić wątpliwości. To już jest jakieś nasze działanie. Zobaczcie, trafiło mi się, tak mi olśniło dzisiaj nad ranem, że w prawie karnym, w prawie karnym, takim ludzkim, nie? Kto może zostać pozwany, tak? kto jest tym krzywdzicielem, naruszycielem? Sprawca oczywiście, tak? ale i pomocnik, tak zwany podżegacz, osoba, która skorzystała z wyrządzonej drugiemu szkody. Prawda? Ale patrzcie, i pomocnik, i podżegacz w prawie ludzkim. To dlaczego nie w prawie boskim, prawda? które jest doskonalsze? E ja na przykład bardzo żałuję, że moja mama nie zareagowała na moje działania, które, chodzi mi tutaj o wyprowadzkę i zamieszkanie z moim przyszłym i obecnie przeszłym, tak, po ludzku mężem. Myśmy zamieszkali razem przed ślubem. I Wiecie, ja się wyprowadziłam w ogóle w nieświadomości, że to grzech popełniam. Ja po prostu, yy, nikt mi tego nie uświadomił i moja mama wówczas, zamiast ostro zareagować, ona po prostu strzeliła focha, obraziła się. Ale nie było rozmowy, nie było mi uświadomienia, pokazania dziecko, ty grzeszysz. Nie było słowa cudzołóstwo. Tak się wydaje, ja miałam ile... 24 lata, ale to byłam po prostu niemowlęciem w rozwoju duchowym. Dlatego też nasza rola też w wychowywaniu naszych dzieci i trudność, która polega na tym, że w sytuacjach rozbitych rodzin, tak, zazwyczaj jest tak, że rodzice stają na różnych biegunach wyznawaniu wiary, wartości moralnych i etycznych. Bo przecież strona, odchodząc od rodziny, porzucając, wymagając się rozwodu, łamie pewne rzeczy i najczęściej odchodzi od kościoła. Więc no, dzieci mają taką schizofrenię, dualizm i u mnie w domu tak jest. Mo, mój mąż mi powiedział, co uznałam zresztą za komplement, że jestem fanateczką religijną, ale uważam, że należy dzieciom i mężowi powiedzieć, że na przykład że jak tatuś już interesuje się inną kobietą, to jest to po prostu grzech cudzołóstwa. I teraz tak, mówi się nam w sytuacji rozwodu, że nie wolno źle o rodzicach mówić drugich, prawda? Tak psychologowie mówią i nam powiedziano, nie można mówić, że druga strona, ojciec na przykład jest potworem, no bo dziecko się czuje dzieckiem potwora małym potworkiem. Ale to jest jeszcze co innego, nie? Trzeba nazywać pewne rzeczy, bo ja chcę, żeby moje dzieci wiedziały, od dziecka, co jest grzechem, a nie przyzwalały, bo ja tym samym przemilczam grzech innego, czyli popełniam ten grzech wspólny, grzech cudzy. Zresztą, moi drodzy, jakby mienie na uwadze tych grzechów cudzych i nieprzemilczanie grzechów cudzych, to jest tak, że wynika to z miłości, a miłość to odpowiedzialność też za zbawienie drugiej osoby. Mówię zwłaszcza tutaj o relacjach małżeńskich i podepra się Pismem Świętym. Bracia moi, jeśli by ktokolwiek z was szedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wierzę, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy. Także to też jest ten aspekt współodpowiedzialności, jaką mamy za zbawienie naszych współmałżonków. Oczywiście bierzemy winę na siebie, prawda? Bo to nie jest tak, że po 50%, tylko każdy ma swoje 100% winy, nie? Ale no, jest jeszcze ten aspekt nieprzyzwalania na grzech, nazywania grzechu po imieniu. To jest bardzo niepopularne, jak wiecie, w naszym środowisku. Ale powiem Wam, że miałam dwie takie sytuacje. Mogę jeszcze mówić? Kiedy. No, dziękuję, dziękuję. Kiedy zareagowałam w gronie osób, które uważałam za moich przyjaciół, od lat razem jeździliśmy, imprezowaliśmy. Natomiast ta moja sytuacja konfliktu jakby, wiecie, takie sytuacje przesiewają znajomych, nie? Ja po prostu okazało się, że to są ludzie z innymi wartościami. No i była taka sytuacja, że na jednym wspólnym wyjeździe na stoczu, nagle jeden z naszych kolegów, Zamiast ze znaną nam dobrze żoną i córką, przyjechał z panienką. Słuchajcie, no mi odjęło nogi. Byłam już w Sycharze i obserwowałam reakcje innych. No, jak jesteście sobie w stanie wyobrazić, raczej nie wzbudziło to zgorszenia, tylko zainteresowanie. Bardy przyjechał, a kto to, a skąd to? I dziewczyny takie podekscytowane, słuchajcie. Naprawdę wyrwało mnie z butów, po prostu odizolowałam się i tylko z tym chłopakiem pogadałam, mówię, wiesz co, po prostu nie spodziewałam się tego po Tobie, nie spodziewałam, wszyscy na mnie później, tak, daj spokój, dorosły jest to jego sprawa, a ja mówię, okej, okay, rozumiem, że jakby Twój mąż następnym razem przyjechał z kochanką, to mamy nie reagować, mamy z nią tak jak z Tobą się bawić. Słuchajcie, taka jest mentalność tego świata. Sami o tym dobrze wiecie. Jak się historia skończyła? Kolega wyjechał z ową kochanką. Po paru miesiącach do mnie zadzwonił i pierwszą rzeczą, którą powiedział, to mówi Dziękuję, że odebrałaś telefon. Chciałem Cię przeprosić. Od Ciebie zaczynam. I będę od odzwaniał wszystkich. Przeproś, wygłupiłem się. Będę ratował z żoną małżeństwo. A druga była historia, mam taką sąsiadkę, taką wieczną, starą pannę, ale bogatą, czyli tam ciągle krążą jakieś satelity męskie wokół niej. I za którymś razem dowiedziałam się, że obecny adorator mojej sąsiadki, który już się był na etapie wprowadzania się do niej, jest żonaty. Ma żonę i dwójkę dzieci i że żona nie zgadza się na rozwód. Słuchajcie, spotkałam tą dziewczynę i tak ją zagadnęłam. A jak ci się z tym facetem układa? A na, już mam pierścionek zaręczynowy, bardzo dobrze, bardzo dobrze, cała w skowronkach, bo oczywiście myślała, że jej pogratuluję, bo taki jest świat. Koleżanki gratulują, prawda, że znalazła sobie fajnego faceta i nawet się szarpną na pierścionek zaręczynowy, nie? Trzeba gratulować. A ja jej powiedziałam, jak ty możesz zaufać facetowi. Który zostawił swoją żonę, ale co gorsza jeszcze swoje dzieci. Słuchajcie, jak z balona powietrze. Jak ty możesz oceniać? A nie oceniałam, przecież zauważcie, zadałam tylko pytanie, które poruszyło coś. Jak ty możesz oceniać? Ty nic o nim nie wiesz. A mówię, oczywiście, ale ty też nie wszystko o nim wiesz. Przecież on ci przedstawia to, co chcesz wiedzieć. Znaczy to, co chcesz, żebyś ty o nim wiedziała. Przecież się wybiela. Tak się zakończyła ta rozmowa Później byłam torpedowana SMS-ami od niej Nie masz prawa oceniać Właśnie słuchajcie taki nieadekwatne do tego co ja powiedziałam Bo ja tylko jedno pytanie zadałam Ale zobaczcie jak to uruchomiło Ona z tamtym facetem zerwała Ale nie sądzę, że z tego powodu Ponieważ ma kolejnego Który jest w trakcie rozwodu w Poznaniu Jest z nim w ciąży nie? Chciała od dziecka bardzo Słuchajcie, każdy z nas ma takich znajomych. W rodzinie żyją osoby w związkach niesakramentalnych. Te osoby, które były w Porszewicach lub usłyszały kazania księdza Dziewieckiego na temat konsekwencji przysięgi małżeńskiej, pamiętają, że on mówił, jak drastycznie należy reagować na takie rzeczy, że wręcz rodzice nie powinni się stawiać na ślubie swoich dzieci, jeśli to jest ślub właśnie z kolejną osobą, wiadomo, że będzie, jest to wejście świadome w grzech, cudzołóstwa. Nie powinny zapraszać kochanek swoich dzieci, nie, wiedząc, że, że to jest zdrada małżeńska. Po prostu trzeba mieć tak za tak, nie za nie. Reszta jest wymysłem diabła. Nie można być letnim, trzeba być albo zimnym, albo gorącym. I to jest kolejny etap, jak my już załatwimy swoje sprawy, umocnimy się, zobaczymy, że też powołaniem tej wspólnoty, która naprawdę jest ewenemem na skalę światową, taka wyspecjalizowana w tych sprawach, przecież w tych... Też w Sycharze mówimy, że Sychar nie pomaga w rozwodach, nie akceptuje rozwodów, oczywiście nie zachęca. Zobaczcie, to jest nawiązanie do tych grzechów cudzych wspólnych. Ja na koniec, bo pewnie bym znając siebie jeszcze mogła długo mówić, jeszcze dwie rzeczy. Przeczytam tutaj dobrze ustęp z katechizmu. Ludzie świeccy powinni wspólnymi siłami tak uzdrawiać istniejące w świecie obyczaje i stosunki, jeśli skłaniają gdzieś do grzechu, aby to wszystko stosowało się do norm sprawiedliwości i raczej sprzyjało praktykowaniu cnót, niż mu przeszkadzało. Tak postępując przypoją kulturę i dzieła ludzkie wartościami moralnymi, a naszym zadaniem jest walka z mentalnością rozwodową. I na koniec już do rozważenia osobistego jeszcze raz pozwolę sobie te grzechy przeczytać. Namawiać do grzechu.